Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 12 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zybrewski, zapraszam na serwis Trójki. 138 mandatów dla opozycji w nowym węgierskim parlamencie, przeliczono 77% głosów. Pakistan apeluje o utrzymanie zawieszenia broni w konflikcie USA Iran, kluczowa cieśnina Ormus. Tragiczny wypadek pod Łomiankami, zdarzyły się cztery auta, nie żyją dwie osoby. Europa patrzy na Węgry. Dziś Węgrzy wybierali nowy parlament i sondaże opublikowane po zakończeniu głosowania i cząstkowe wyniki, które cały czas spływają, dają zdecydowane zwycięstwo opozycji. Jak wyglądają te wyniki to pytanie do naszego specjalnego wysłannika Michała Makowskiego, który jest w Budapeszcie. Dobry wieczór. Tak, cały czas odświeżamy tutaj wszyscy w gronie dziennikarzy wyniki publikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. No i na ten moment po przeliczeniu 77% głosów prowadzi TISA i uzyskuje większość konstytucyjną. 138 mandatów w węgierskim parlamencie. Taka większość pozwala na wielką reformę państwa. No i wygląda też na to, że partia rządząca Fidesz uznaje swoją porażkę. Lider opozycji Peter Modzier przekazał, że premier Viktor Orban telefonicznie pogratulował już mu zdję... zwycięstwa w wyborach, a na wiecu wyborczym Fideszu Orban stwierdził, że partii rządzącej zaufało 2,5 miliona wyborców. Drodzy przyjaciele, co ten wieczorny wynik wyborów oznacza dla losów naszego kraju i narodu i jaki jest jego głębszy sens, tego jeszcze nie wiemy. To rozstrzygnie czas, ale niezależnie od tego, jak to się potoczy, będziemy służyć naszemu krajowi i narodowi węgierskiemu również z opozycji. A hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni! Ostateczne wyniki wyborów z dokładnym podziałem na mandaty będą znane prawdopodobnie w najbliższą sobotę. Do głosów krajowych zostaną doliczone te oddane za granicą, czyli głosy co najmniej 7% wszystkich uprawnionych. Michał Mankowski z Budapesztu. Dziękujemy za relację. Lider opozycyjnej Tisy, Peter Modior, dziękuje wyborcom za głosy i mówi, że jest ostrożnym optymistą. Podkreśla, że teraz wszystkim potrzeba spokoju.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 Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty. Przypomnijmy, że po przeliczeniu prawie 80% głosów TISA ma 138 mandatów. Na Węgrzech, nawet nie czekając na wyniki wyborów, już można mówić o zmianie, podkreśla Artur Lorek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak dodaje, dowodem jest rekordowa frekwencja. Jeżeli pada pytanie o to, czy dzisiejszy dzień przyniesie na Węgrzech zmianę, to taką odpowiedzią, którą uważam, że jest najbardziej uczciwa, to jest taka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 Dwie ofiary karambolu w Umiankach pod Warszawą. Na trasie S7 zderzyły się cztery samochody osobowe. Zginęła kobieta i nastoletni chłopiec. Jak powiedział nam Damian Dolniak ze Straży Pożarnej, jedna osoba jest w ciężkim stanie. Na pasie w kierunku Gdańska doszło do zderzenia czterech pojazdów osobowych. Jeden z samochodów dachował. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie osoby: jest to kobieta oraz nastoletni chłopiec. Jedna osoba w stanie ciężkim została przetransportowana lotniczym pogodowym ratunkowym do szpitala. Łącznie w zdarzeniu udział brak. 11 osób. Na miejscu jedna jest zablokowana, a policja wyznaczyła obiadę. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskie radio 24.pl. Jutro pogodnie, padać może tylko na krańcach północno-zachodnich. Termometry pokażą od 12 stopni na wschodzie do 18 na południowym zachodzie. Autopromocja. Współpraca militarna i gospodarcza Rosji i Korei Północnej kwitnie. Gdyby nie Pjongjang, Moskwa mogłaby już przegrać w Ukrainie. Ta współpraca oznacza m.in. wykorzystywanie niewolniczej pracy. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie po prostu Wschód z Joanną Hosaniak z południowo południowokoreańskiej organizacji Citizens Alliance zajmującej się prawami człowieka w Korei Północnej. Zapraszam na stronę polskie radio.pl platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do do zobaczenia, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Linia Nocna. Dobry wieczór, Dariusz Bugarski. E, witam Państwa, witamy Państwa z Krzysztofem Saganem, który realizuje program i z Darkiem Pierogiem, który jest jego wydawcą. No i zapraszam, zaczynamy. Do Prawda? No smutne i piękne. No i symboliczne. Elon in Babylon. Samotna w Babilonie. Nie wiem jak się Państwo czują, jak Państwo odebrali wyniki wyborów na Węgrzech. Nie wiem jak Państwo widzą to, co się dzieje na świecie. No ale zamieszanie jest niesamowite, prawda? Trudne czasy. No i ja pomyślałem właśnie, że może byśmy o tym porozmawiali. Nie o tych trudnych czasach, tylko raczej o tym, co my na to Aha, jeszcze dodam, że ta Jane Berkin śpiewała z towarzyszeniem naszej Radiowej orkiestry. Michał Klauza prowadził tę orkiestrę. To może teraz, tak się zastanawiam, co by. Aha, dobrze, to może zrobimy tak. Znalazłem taki wiersz. To jest wiersz Charlesa Reznikowa, wybitnego amerykańskiego poety. Napisany on to nie ma tej daty, ale to pewnie są lata 60. ubiegłego wieku. Przeczytam początek w przekładzie Piotra Zumera. Bo to jest taki obrazek, fotografia, scenka rodzajowa, ale, no, ale to jest, myślę, szersze przesłanie, głębsze. I on brzmi tak, ten początek. Są dwie, dwie zwrotki, przeczytam pierwszą. Na ulicy. Dziewięć pięter niżej popsuty klakson zatrąpił nagle, zatrąbił nagle w niebo głosy i wył przeciągle nie przerywając nawet, żeby złapać oddech. Próbowaliśmy dalej rozmawiać, nie zważając na ten nieustanny ryk. Podnieśli, podnieśliśmy nieco głos, tracąc już spokój i pogodę ducha. Mieliśmy wrażenie, że trochę się nam popsuła cywilizacja. No, ta, ostatnia, ta ostatnia linijka. Mieliśmy wrażenie, że trochę się nam popsuła cywilizacja. Jest też dalej, dalszy ciąg, no i właśnie może rozpocznę od tej od no, tego pierwszego słowa, które jest znaczące, bo, bo brzmi ale... No i, i dalej jeszcze jest... No potem może doczytam, ale właśnie chodzi o to. Mieliśmy wrażenie, że trochę się nam popsuła cywilizacja. I to jest przesłanie, no nie przesłanie, to może diagnoza. Ale... No i tutaj jest dalej właśnie ale. I co my na to? Na trudne czasy. To ja tak właśnie proponuję, żebyśmy powiedzieli sobie coś... Może krzepiącego, może, no nie wiem, jakiego tutaj użyć przymiotnika. Ostrożnie, ostrożnie z przymiotnikami, ale na trudne czasy w każdym razie. No to zapraszam. Dwie dwójki, siedem trójek. No to teraz coś bardziej ożywczego, optymistycznego. Curtis Mayfield. Just move on up Toward your destination Though you may find From time to time Complications And take the trip Though there may be Wet road ahead And you cannot slip Just move on up for peace will find Into the steeple Of beautiful people Where there's only one kind So hush not child And don't cry So keep on pushing Take nothing less Than the suffering back To jest Mayfield najpierw, a teraz pan Jacek. E, dobry wieczór, witam pana serdecznie, no i słucham. Dobry wieczór, dobry wieczór panie redaktorze. E, zacznę od e, tego, że był kiedyś wspaniały pisarz kubański Alejo Carpentier, Mm -hmm, Znasz się, e, się dziwię, że nie dostał e, Nobla mm -hmm. I, i w jego ostatniej e, powieści e, bohaterem jest m, młody człowiek, przedstawiciel kubańskiej burżuazji który ma serce po lewej stronie i w 1936 roku jedzie do Hiszpanii, by walczyć w brygadach międzynarodowych przeciwko E, Franco mhm. e, I potem e, poznaje tam mnóstwo ludzi z całej Europy, a potem jedzie do Paryża i zakochuje się w pięknej Żydówce, ale jest rok 38 i ona e, nie ma kontaktu ze swoimi rodzicami, bo już jest po e, ustawach norymberskich. I ten nasz bohater jedzie do e, swojego przyjaciela do Niemiec, do Weimar'u uh -huh. i mówi pomóż mi ją odnaleźć. Pomóż mi znaleźć kontakt z nią. I ten jego niemiecki przyjaciel mówi, dobrze, chodź, pokażę ci, tutaj jest dom Goethego w Weimarze, a tam na linii horyzontu jest Buchenwald. Uh -huh. I tam jest taki obóz. No, tak. I tutaj jesteśmy zadowoleni, bo piekarnie pracują i i wtedy Kubańczyk mówi, ale jak to tak? Czy wy się na to godzicie? Przecież. A Niemiec mówi przecież Hitler jest kanclerzem wybranym legalnie. I mówi tak, on tutaj dał e, różnym miernotom dał im skórzane pasy, bryczesy. Dał im władzę, dał im poczucie mocy i zastąpił Freuda, bo uprawiał tutaj w Niemczech zbiorową psychoterapię. I teraz, tak w tej powieści Carpentiera, księcie wiosny mhm. znajduje jakiś klucz. Nie tylko do tego, co się działo w Polsce w ostatnich latach, ale co się dzieje w polityce i tak jak pan redaktor mówił, w cywilizacji. Uh -huh. Oto ktoś, kto ma narzędzia obdarowywania władzą, rozdaje różnym miernotom atrybuty władzy, daje im poczucie własnej wartości. Mhm. Daje im poczucie sprawczości, daje im e, moc. I tak e, postawiona diagnoza przez Alego Carmentiera e, sprawia, że z dużą troską i, no mhm. i z pewnym niepokojem myślę o tym, to dalej. No to, a, a, nie, a... To, a, a panie Jacku, dobrze, ale co z pańskim poczuciem mocy? Co e... z moim poczuciem mocy? Uh -huh. ja mam no wpływ tak, wpływ właśnie o to pytam w gruncie rzeczy. No jakoś <laughs> no, tak, e... musimy się w tych czasach trudnych odnaleźć. Uh -huh. Ja mam wpływ na to, co się dzieje wokół mojego domu, z moimi bliskimi, z moimi zwierzętami, z moimi psami czy kotami. Ale nie mam już takiego poczucia, że mam jakikolwiek wpływ na, na bieg dziejów. Mhm. Dziękuję panu bardzo. Serdecznie pozdrawiam, panie Rydaki. Jaki miał tytuł ta książka Karpentiera? Jaki ma? Wiosny. Święto Wiosny. Mhm. Dziękuję. Ostatny, ostatnia opowieść. To i to nie czytałem. Tak. Dziękuję bardzo. Aha. No to trzymajmy się jakoś, swojego Dwa dobrego. Się. Wszystkiego dobrego. Właśnie, ja powiedziałem, no tak, wszystkiego dobrego, ale powiedziałem jeszcze, trzymajmy się swojego dobrego. No właśnie, może to jest jakaś, nie wiem, nie wiem co państwo na to. Posłuchajmy, Bruce Springsteen, no w tej piosence jest sporo nadziei. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday, Wprawdzie we shall overcome, zwyciężymy, ale no, to raczej to nie, nie, nie była pieśń zwycięstwa, prawda? To raczej takie mruczenie przy ognisku. Chociaż no, piosenka Pita Sigera wtedy kiedy ją napisał, kilka lat wcześniej to było tak, że pamiętam w biografii Billie Holiday, największej śpiewaczki, może w ogóle jazzowej, no nie wiem, być może w ogóle, największej artystki XX wieku, no, tam jest taka scena, kiedy ona jedzie z zespołem w tournée po Ameryce. No, jadą na południe Stanów. No i podjeżdżają na stację benzynową, ona chce pójść do toalety. No, to jest niemożliwe, po prostu nie, bo nie ma tam toalet dla czarnych. No, więc jadą dalej i ten samochód ten zatrzymuje się gdzieś w polu, i ona idzie gdzieś tam w kukurydze. Największa śpiewaczka Ameryki ówczesnej. No może w ogóle XX wieku, tak mi się wydaje. No i minęło kilka lat. wyszedł Overcom, ruch praw obywatelskich w Ameryce. No i jednak coś się zmieniło. No i teraz być może jest kółko, jak pan Jacek powiedział. Może to jest jednak obr obrót śluby. Może jesteśmy na wyższym gdzieś tam poziomie. Mówię teraz o takiej sytuacji, która nas pewnie bardzo jakoś dręczy, tego niepokoju na świecie. Tych, tej wojny, tych zagrożeń. Zresztą bardzo różnych naraz, kilku co najmniej. No ale może to jest tak, jak pan Jacek powiedział. No mam wpływ na swój dom, na, na swój ogród, na swoje koty. Nie mogę się nimi zaopiekować, troszczyć No właśnie ten ogród, ten ogródek, może to jest jakieś hasło wywoławcze, to dosłownie i w przenośni. Na co mamy wpływ, to jest chyba ogromnie ważne, prawda? No to co z tymi trudnymi czasami? Skąd pań, państwo biorą swoją moc? Jakie m, poczucie mocy? No jakoś, no jakoś trzeba. To może ja jeszcze ten wiersz e, dokończę. Zacytowałem wiersz Czarsa Saryznikowa i przeczytam w całości ten wiersz. Króciutki, dwie zwrotki. Na ulicy. Dziewięć pięter niżej popsu popsuty klakson zatrąpił nagle w niebo głosy. I wył przeciągle, nie przerywając, nawet żeby złapać oddech. Próbowaliśmy dalej rozmawiać, nie zważając na ten nieustający ryk. Podnieśliśmy nieco głos. Tracąc już spokój i pogodę ducha, mieliśmy wrażenie, że trochę się nam popsuła cywilizacja. I druga zwrotka. Ale, ale kiedy zaczęliśmy już marszczyć czoło, zaciskać szczęki, krzywić usta, hałas ustąpił, a my zanurzyliśmy głowy w chłodnej ciszy, jak kaczki w strumieniu. I znów rozmawialiśmy cicho, uśmiechając się do siebie uśmiechając się do siebie. To i do siebie, także każdy tam, no, ten wewnętrzny uśmiech jakby do siebie, do swoich myśli, ale też do siebie, w rozmowie, do innych ludzi. Właśnie cudowne przesłanie. Mimo wszystko. Mimo. No to zapraszam Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. No a te piosenki, które dzisiaj wybraliśmy, wybrałem, no i Darek trochę dołożył swoich jeszcze wyborów, no to są takie, które jakoś opisują świat no, z różnych... Dekad z różnych sytuacji, z różnych okoliczności, a trochę też takich jeszcze, które dodają jakoś energii, siły, no, które mają w sobie jakieś poszukiwanie mocy. Shipbuilding, jedna z najpiękniejszych piosenek Elvisa Costello. Wo, wojna y, Falklandzka, Argentyna, Wielka Brytania i budowanie, budowanie, budowanie okrętów wojennych. Ale w tle też... No dobrze, ale w tle jest to, że no mogę kupić płaszcz na zimę, mogę, no i tak dalej, i tak dalej, bo te upadające y, stocznie zarządów Margaret Thatcher miały, złapały, złapały, oddech. Czyli bardzo, bardzo dwuznaczny, wieloznaczny, przepiękny tekst. Costello i Shipbuilding. It's worth it And you and coat and shoes for the wife And a bicycle on the boy's birthday It's just a rumor that was spread around town By the women and children, soon we voice said that they're going to take me to Tarsie But I'll be back by Christmas It's just a rumor that we're spread around town Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result na trąbce jeszcze dodam jeszcze jedną rzecz dodam Oden, wybitny poeta. takie miał takie zdanie, jego chcę zacytować. Każde dobrze wzięte wysokie C obala teorię, wedle której jesteśmy marionetkami w teatrze losu i przypadku. No i te piosenki czasami smutne, to jednak są wspaniałe piosenki, prawda? A propos poczucia mocy, to, to, to te frazy podpowiedział pan, pan Jacek, mówiący o latach 30. i opowieści Karpentiera. A teraz pani Bogusia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham? Witam serdecznie. Witam serdecznie. O, dziękuję za tę muzykę, hmm. która koi. Tak, ja też dziękuję tym artystom, że są. <laughs> Bo w ogóle... Takie słyszałem kiedyś powiedzenie, że jakby mm -hmm. artyści są, rządzili światem, nie byłoby wojen. Mm. No, tak. no nie rządzą jakoś, <głos> <głos> jakoś nie rządzą. No, no nie rządzą, nie rządzą, bo widać co jest, także... No, ja, i, ja, jak ja pani się z tym odnajduje jakie przesłanie pani ma na te trudne ja czasy? Pierwsze, na te trudne czasy, to mm -hmm. ja jestem tak. Pierwsza muzyka, muzyka i to muzyka taka właśnie jazzująca muzyka z czasów mojej młodości szczęśliwej, Poza tym przyroda, obserwacje przyrody. Ja mieszkam na wsi, przeżyłam już niejedną wojnę, bo mam, że tak powiem, siedemdziesiątek za sobą. Mm -hmm. Także co nieco słyszałam, co nieco widziałam, co nieco obserwowałam. A teraz się skupiłam na przyrodzie, na obserwacji ptaków, kwiatów, na rozmowy z, ze szczęśliwymi ludźmi. Bo świat musimy zmieniać wokół siebie najpierw. Najpierw trzeba być pozytywnym, myśleć dobrze, pomagać, żyć pięknie po prostu. Uh -huh. I wtedy zapomnimy nawet o tym, co tam się dzieje daleko w świecie, bo na to my, zwykli obywatele, nie mamy wpływu tak naprawdę. Uh -huh. Ja się tylko zastanawiam, co kieruje takimi ludźmi, którzy Toczą wojny. No nie rozumiem. Nie rozumiem ich psychiki. Co chcą osiągnąć? Bo dla mnie to... Ja nigdy nie lubiłam toczyć wojen. Ja wolałam się nam, jak jakaś, jakaś, jakaś była przykra sytuacja, czy coś. Jakieś jak kutliwi ludzie, agresywni. To po prostu uciekałam zawsze od takich ludzi. Nie cierpię wojen. Być może dlatego, że w mojej rodzinie troje stryjów zginęło w czasie wojny w Oświęcimiu. Mhm. Myśmy ciągle żyli z, takim, z takimi właśnie wspomnieniami yy, ojca i, i stryjów, którzy ocalali. Miałam poza tym jednego stryja, który przeżył oświęcenie i ja nie cierpiałam nigdy wojen. Nie lubiłam filmów wojennych, bo po prostu dla mnie to jest to jest straszne. Mhm. Ale I zakończmy jakimś, no właśnie, a i dlatego? <grymne> I dlatego uciekam w przyrodę, coś, co jest piękne, mm -hmm. coś, co, co naprawdę warto obserwować. Teraz na przykład śpiew ptaków, czy, czy schodzące coraz więcej zieleni na ogrodzie. Ja mieszkam na wsi, mam ogród, obserwuję, no, przekwita powoli forsycja żółta, zaczynają mm -hmm. się magnolie. Za chwilę bzy będą kwitnąć. Potem już wszelkie letnie kwiaty. Czy, mm -hmm. czy w obserwacji lasu, czy jadę do lasu, mam blisko las. I, i w tym znajduję ukojenie. I naprawdę staram się nie myśleć, jakie zło toczy się niedaleko. Niedaleko, bo tuż za naszą granicą mm -hmm. jedno. Tak, I tak. kawałek dalej. Tak, i kawałek Także dalej. To polecam, mm -hmm. to, to polecam ludziom jeśli mają jakiś taki problem z tym otaczającym nas światem, na który, jak mówimy, nie mamy wpływu. No ale mamy jednak wpływ na swój ogródek. Mamy wpływ na Prawda? swój ogródek. Prawda? I to jest niebagatelny wpływ, a przede wszystkim to mamy wpływ na siebie. Na... No więc <śmiech> dokładnie, dokładnie. Także życzę wszystkim miłości. Mm, dziękuję pani. Dziękuję z ręką na sercu. Kłaniam się pani bardzo, bardzo nisko. Linia Nocna. No i pan Łukasz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja myślę, że pani Bogusia, pani Bogusława, kochana, po powiedziała mhm. prawie wszystko. I ja też, ja, ja, jakby ja podkreślam to, co powiedziała dwukrotnie. Mhm. Jestem linią falistą, tak jak w pierwszej klasie się malowało slaczek. Mhm. Mhm. Tak, ale powiem, ja jestem ekologiem z wykształcenia i wiem, że w latach 90. takie doszło do Polski takie powiedzenie, że jedno co się brzmi tak, mało jest piękne. Tak, tak, była książka słynna. Mhm. Tak, a drugie to jest takie, że myśl globalnie, mhm. ale działaj lokalnie. Mhm, tak. tak czyli, czyli, no dobrze, ja się mogę przejąć tym, że to się dzieje tam na Bliskim Wschodzie, to jest straszne i, i, a, i w ogóle, ale no sam jeżdżę na rowerze mhm. i już dzisiaj jedną panią w, w takim sklepie o takim, o nazwie takiego małego, zielonego płaza, powiedziałem, że wie Pani, jak pani jeździ samochodem, to trzeba lepiej może, może kupić sobie rower elektryczny. Aha. Wie pan. Czyli czyli no dobrze. Czyli praca wychowawcza, delikatna taka. Więc... Ja, ja jestem też nauczycielem niestety, A, pan, no tak, nie, nie Słyszę. Ale nie, nie, nie praktykującym. Powiem tak, że to jest y, bardzo trudne życie w tych czasach. Bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ja Pana podziwiam, że Pan potrafi taki hmm. program prowadzić tak spokojnie. No pan mi pomaga, dziękuję. Ale powiem szczerze, że gdyby nie moje takie podejście ekologiczne, czyli to, że ja wiem, że jest dobrze... Ale raz lepiej, raz gorzej, wie pan. To Aha, jest tak, tak, że... Tak, tak, tak, tak. tak. zawsze jest dobrze. To ekolodzy tak mówią, że no, słuchaj, jest dobrze, ale może być potem... Będzie więcej lisów, a mniej zajęcy. A potem będzie więcej zajęcy, a mniej lisów. Mhm. Czyli przyroda, ta mądrość przyrody, nie wiem jak pan mhm. myśli, ale wielu przyrodników mówi, że przyroda jest tak mądra, że chyba tylko Bóg w niej siedzi. Tak, że my myślimy, że jesteśmy tacy mądrzy. Mhm. I to jest taki mój jakby to, co chciałem powiedzieć na koniec, że jesteśmy tacy mądrzy, ale nie potrafimy się co sami ogarnąć, a mm. przyroda się ogarnia non stop, wie pan. To jest tak, to jest, mm -hmm. jest od nas, tak myślę. I to mnie trzyma przy takim mm -hmm. y, pozytywnym nastawieniu do wszystkiego, do wszystkiego, do wszechświata, wie pan, do Boga. I ja wiem, że Bóg przenika wszystko i ma swój plan. I to mm -hmm. jest najważniejsze. Dziękuję panie Łukaszu. Dziękuję Dobranoc. Bardzo. Wszystkiego najlepszego. To jeszcze powiem, to chyba będzie bliskie temu, co pan powiedział, co oboje państwo powiedzieli. Biofilia jest taka piękna idea. To From, ten wielki filozof, filozofo-psycholog jakby, to on ją chyba sformułował. No, w każdym razie głosił i tak w skrócie, naj, najkrócej, to jest, to jest wszystko to, co sprzyja życiu. No to jak, jak tę biofilie w sobie odnaleźć? To jest pytanie. To poczucie mocy. No te, ten szlaczek, o którym pan powiedział, pan Łukasz. Co to dla was jest? Tak, mieliśmy przygotowane. Nie, to może zmieńmy tę piosenkę, Krzysztof. Co? Bo mamy tutaj playlistę, ale dokonujemy też improwizacji. I ja myślę, że Van Morrison będzie pasował. To jest taka jego mało znana piosenka, właściwie nawet nie jego on ją zaśpiewał. Being Green. To jest piosenka Kermita. A, tak mi się coś zdaje. To przypomnijmy sobie w tej wersji. Nie wiem, czy Państwo znają tę piosenkę. Yellow or gold, or something much more colorful like that, like that. It's not, it's not easy being green. You seem to blend in with so many ordinary, everyday. Tend to pass you by cause you're not standing out like sparkles in the water, stars in the sky. My się ten Kermit, czyli Van Morrison w tym wypadku, mówi, że to jest trudno być zielonym, no ale już lepiej być zielonym niż blue niż błękitnym czy, czy niebieskim, a także smutnym. No to teraz kto? Pan Paweł, dobry wieczór. Dobry wieczór. No i słucham pana, pańskiego przesłania na trudne czasy. Drugi raz mi się udało dodzwonić i przede wszystkim chcę podziękować za tą małżecję, bo, bo często właściwie torami mhm. podróżuje po kraju i ona dużo pomaga. No, daje dziękuję dobrą refleksję. Dziękuję do, serdecznie. Dobrą, dobrą refleksję daje e, na mhm. pewno. No to niech się pan włączy do tej dobrej refleksji. Mówił o dobrze. literaturze. Aha. A dzisiaj też bym chciał do, nawiązać do filmu, ale do filmu, który, który, filmów, które pomagają bardzo ciężko, czasy strawić. Mhm. E, znaczy Chodzi o dekalog e, Kieślowskiego, ale dekalog też w sensie jakby drogi I, i tutaj nie chciałbym wpadać w tonacje wierzący, niewierzący i tak dalej, bo duchowość każdego z nas zostawiam jako sprawę indywidualną, a chrześcijaństwo mm -hmm. nie mm -hmm. chciałbym traktować jako krucjaty. E, gdzieś to ktoś świeży e, w to czy tam, to gdzieś to będzie m, kiedyś rozliczone. Mm -hmm. Ale chodzi o ten dekalog Kieślowskiego, to fenomenalne dzieło, jakby ponadczasowe, ciężki film, który jest generalnie pesymistycznym tworem dziesięciu uh -huh. wybitnych filmów, ale myślę, że jeżeli... I to nie mówię, żeby każdy to oglądał, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że jeżeli osoby <śmiech> tego świecznika, politycy, czy, czy, czy osoby, które decydują o tym świecie, biznesmeni, bo to dzisiaj biznes rządzi światem też, Mm -hmm. Przynajmniej raz w roku by sobie obejrzył tą serię, bo ja tak, ja tak robię. To, tak, robi pan to, to, to, tak? Tak. Kiedyś jeszcze dawno otrzymałem w prezencie e, DVD z cały rakiet gwiazdkowym uh -huh. i, i... Ale to dzisiaj to są inne środki, żeby te filmy obejrzeć. I podobnie z czasem apokalipsy. I tu na szczęście y, dzieci idą w, moją, w tą samą stronę, że ten apokalipsy też im pomaga. Ale ja apeluję o to, żeby obejrzeć czasami dobry film, ale nie na zajęło, żeby go obejrzeć, tylko uh -huh. że, żeby go przeżyć. I, i, i myślę, że to, to co zrobił Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Kiesiewicz, to, co stworzyli aktorzy, to jest, to, to jest dzieło fenomenalne. Ja mówię, to, to nie są filmy łatwe, na, i, ale też czasy nie są łatwe. Mm -hmm, tak, ma pan e, rację. Są, są trudne, są czas gorsze czasy. E, ten świat powariował, a, a myślę wydaje, że jak wielki wizjoner Kieślowski wyczuł to dużo wcześniej i y, y, y, y zasygnalizował te najbardziej, najważniejsze, najbardziej wrażliwe punkty społeczeństwa z którymi się borykamy, te problemy, które mamy w tych mhm. dziesięciu filmach. I ja myślę, że jeżeli raz po raz czegoś to odświeżył mm, i pomyślał, to może nie byłoby tak źle, jak jest dzisiaj. Mhm. I krótki apel, ja żeby nie zapominać o, o naprawdę dobrym mhm. kinie i to też dobrym polskim kinie. Bardzo panu dziękuję. Pan Dzie dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo za muzykę i... i jeśli dałoby rady, to Wam mi się wydaje, że tutaj by przypasował no, idealnie. W Anglii był przed chwileczką właśnie. A to był w <śmiech> <bo> ja, <śmiech> ja radio, musiałem wyłączyć radio, żeby się... No ale pan no, na pewno ma, jeść, pewnie no. pan to... ma płyty, ale no to, no właśnie. Ale tak. to to trafiłem, trafiłem idealnie tak. tak dokładnie przed chwilą był. Bing Green, taka mało ja, znana jego piosenka. Tak, kermit. Ją. Świetnie. No Świetnie. dobrze, dziękuję. dziękuję. Panie Pawle, dziękuję serdecznie i, i bardzo. Dziękuję pięknie również, Pan... wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. I, I wzajemnie. Filmy nie są. Te filmy nie są łatwe, ale i czasy nie są łatwe, prawda? Pan Jerzy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mhm. Ma pan ja jakieś echo, rozumiem, echo. Może pan to ma... Ja słyszę, panie Dariusz, ale panie Jerzy, przepraszam, pół, momencik. Bo to, to, dziękuję serdecznie. Tylko, Dariusz, tylko radio pan ma włączone bodajże. Ale może... O, chyba nie. Chyba teraz jest rzeczy. dobrze. Tak, proszę. Jeśli pan mógłby polinizować ze mną, to bardzo proszę, bo ja mam taki oto pogląd dotyczący rzeczywistości. Nie należy po prostu od niej uciekać. Uh -huh. To znaczy, no trzeba ją po prostu brać trochę na bary. Nie można jej pomijać, no nie można odchodzić tak zupełnie w przyrodę, w kontemplację, no nie wiem, taką duchową. A co no robić, nie panie można Jerzy? Tego, tego co, co oglądamy, traktować po prostu jako czegoś zewnętrznego. Jeśli uh -huh, uh -huh, uh -huh. pan ma inny pogląd, prosimy o polemikę. Ale panie Jerzy, ja mam taki jak pan. Ja mam, mówiąc o tym ogródku, mam na myśli pielęgnowanie ogródka, a jak się pielęgnuje ogródek, to się coś robi, nie tylko dla siebie, ale też się robi, no tak już idąc w ten obraz. Mamy ładny ogródek, ktoś przechodzi i pomyśli sobie, jaki ładny ogródek. To daje tak. też coś światu i ludziom. No więc ja myślę o, o czymś takim. Ten ogródek może być mniejszy, większy, no są różne rzeczy, różne możliwości. Ta audycja to też jest taki ogródek. Tak, przy czym mi chodzi jeszcze o taką rzecz, żeby nie uciekać może, tak jak część słuchaczy to robi, to nie jest krytyka, tylko to jest takie może inne trochę podejście do sprawy, no brać się za bary z tymi takimi pro, pro, pro, problemami globalnymi, no, które nas trapią, drążą i my naprawdę jakiś tam wpływ na to mamy. To znaczy, ale Tylko, proszę powiedzieć, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy zbyt często mało aktywni jako, uh -huh. jako społeczności mniejsze lub większe po uh -huh. prostu. Uh -huh. Uh -huh. To, jest, to jest istotne, bo ja patrzę po prostu na taką swoistą atomizację naszego społeczeństwa. To znaczy, trochę, trochę się, że tak powiem tak, urodziniamy. Yy, uh -huh. Takie malutkie, malutkie społeczności wchodzimy łącznie, natomiast brakuje nam takiej aktywności, mam wrażenie, takiej, takiej na taką skalę trochę bardziej globalną. Poza uh -huh. gminę, poza uh -huh. powiat. Uh -huh. Poza taką społeczność, taką, taką małą społeczność lokalną po prostu. To, ale tym mamy uh -huh. problem. No to prawda, i w ogóle mamy ogromny problem ze, ze współpracą w Polsce, z zaufaniem. No jasne, że tak. Ale to na no, tak konkretnie, to co pan ma na myśli teraz? Nie na no, mam nawet swoją aktywność, powiem uczciwie. No to niech pan lata. powie, no, bardzo proszę. Ale, ale patrzę na to w ten sposób, że, że no, moglibyśmy więcej. Każdy od siebie yy, nie ograniczać się wyłącznie do swojego własnego podwórka. Mm -hmm. yy, być trochę bardziej aktywnie. Mówi, nawet mówię o sobie samym, tak krytycznie po prostu. Udało mi się zadzwonić do państwa dość szybko, wyjątkowo. Ja trójką, z trójką jestem związany bardzo długo. Był oczywiście okres kiedy druki, no nie słuchałem wiadomo dlaczego. Uh -huh. No tak. <grych> to był taki trudny okres. To no, no, był taki trudny okres, tak. Aha ale teraz teraz myślę o takiej aktywności szerszej po prostu niż niż, niż, niż, jakby to powiedzieć, no, żeby się nie zagmatwać. Nie, ja chyba, niż, chyba taka wiem. mała społeczność. No, Okej, okay. dobrze. Ja pytam pana o przykład. Bo pan powiedział o swojej aktywności. Może by pan powiedział o tym? Hmm. Hmm. Hmm. Takie trochę wycofanie z życia, człowiek uważa, że nie ma na coś wpływu, wycofuje się, a ma wpływ, Aha. może próbować, może próbować być aktywny, no może niekoniecznie będzie w społecznościowych, ale choćby w takiej audycji, tak, Aha. choćby. No właśnie, to ja na przykład widzę to, ten mój wkład właśnie w taki sposób, że ja no, prowadzę tak, taką tak. audycję, jestem współtwórcą tak. tej audycji, tak jak Państwo też są tymi współtwórcami. Próbujemy tutaj mówić raczej to, to nie jest przekaz typów jak w piosence elektrycznych gitar, wszystko, no i tutaj powinien wypikać dalszy ciąg, prawda? Raczej szukamy czegoś, co daje wsparcie, co łączy ludzi. No to jest mój wpływ, to jest mój wkład. Tak staram się tak. robić. Mhm. Tak. Robi uh -huh. pan świetną robotę, po prostu. przepraszam. No dobrze, tak dziękuję. Mówię, ale, to, no, ale, co ale to jest to właśnie miłe. to, przy czym czasami to oczekiwałbym, żeby pan może bardziej polemizował z ich głosami. Troszeczkę. Tak? Dopytywać, dociskać. Dociskać. No swoich, swoich interlokutorów. No właśnie próbuję Pana dociskać. Właśnie, że, mi tak, mi jakoś, tak. jakoś mi się nie udaje. No, no nic, Panie Jerzy, ale bardzo dziękuję za ten wspaniały wkład mm -hmm. w tę audycję. Dziękuję, że Pan mi po, pomaga ją prowadzić. A ja Państwa zapraszam, po 11:00 jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję. I y, to będzie rozmowa w dalszym ciągu o przesłaniu na trudne czasy. Co Państwo proponują, jak sobie dajecie radę. Dziękuję, zapraszam, no, za, za parę minut. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe tomorrow.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 the time you must keep on trying. Smile was the use of crying. You'll find that life is still worthwhile.